Prosto z serca industrialnej Ameryki. Prawie na żywo. Prawie co tydzień. Prawie radio. Podcast Polski Detroit. Zaprasza Łukasz Witkowski. Witam w kolejnym podcaście Polskie Detroit. Przed mikrofonem Łukasz Witkowski. Dzisiaj w Stanach Zjednoczonych Memorial Day, czyli dzień, w którym Amerykanie wspominają i pamiętają o wszystkich, którzy zginęli na frontach wojen w obronie wolności Stanów Zjednoczonych, w Polsce zwykły poniedziałek, także jeśli słuchacie mnie w Polsce życzę Wam pogodnego i fajnego nadchodzącego tygodnia, jeśli tutaj w Stanach no myślę, że cieszycie się ładną pogodą, spędzacie fajnie czas ze znajomymi. Przede wszystkim dzisiaj chcę powiedzieć o Kłamim Kilpatryku. Były burmistrz odwiedził po raz kolejny Detroit. Jak na pewno wiecie, mieszka teraz ze swoją żoną, ze swoimi dziećmi w Teksasie. Odwiedził Detroit jako wolny człowiek, który miał stawić się na sprawie sądowej. Stawił się ładnie ubrany, w garniturze, zadowolony. No ale niestety wyszedł z tej sali sądowej w kajdankach. Od razu został odwieziony do aresztu. Sędzia Groner, który prowadził tą sprawę, który orzekał, postanowił, że kłami Kilpatrick za nieprzestrzeganie, za nieprzestrzeganie warunków tak probation, czyli to się mówi po polsku warunkowego, chyba tak, został skazany od półtora roku na pięć lat, do pięciu lat pozbawienia wolności. Już niedługo będzie wiadomo, ile to dokładnie będzie, ale już Kłami jest w więzieniu. Także kolejna karta historii Detroit została zamknięta. Oczywiście bardzo dużo ludzi związanych z Kłamim protestowało przed sądem. Uważali, że to niesłuszna decyzja, ale doskonała większość mieszkańców Detroit czy Metro Detroit uważało, że sprawiedliwość stało się zadość. Ja też tak uważam, dlatego że no jednak e, każda osoba, która piastuje jakiś, sprawuje jakiś urząd, powinna jeszcze bardziej być czysta, jeszcze bardziej transparentna niż, niż zwykły człowiek, także wszystkie decyzje, wszystkie układy zawierane, czy, czy umowy podpisywane powinny być moim zdaniem dostępne, chociażby w internecie, jeśli nie, nie w całości, to przynajmniej najważniejsze ich punkty, żeby zwykli obywatele wiedzieli, co się dzieje, no niestety w przypadku kłamiego bardzo dużo kłamstw, bardzo dużo powiedzeń bardzo dużo fałszywych zeznań i myślę, że dobrze się stało, że Detroit idzie naprzód, że już nie patrzy się, co działo się te 8 czy, czy, czy 5 lat temu z Kłami i z jego obietnicami, także Kłami Najprawdopodobniej wyjdzie po roku. Nie sądzę, żeby spędził w więzieniu więcej niż dwa lata. Oczywiście pieniądze, które Kłami miał oddać miastu Detroit, było tych pieniędzy naprawdę sporo, prawie milion dolarów. Niestety no, tych pieniędzy miasto nie zobaczy, no ale Kłami spędzi czas za kratkami. Czytając Detroit Free Press, lokalną, naj, naj, najpopularniejszą gazetę, dziennik tutaj w Detroit. Czytam właśnie opinie ludzi mieszkających w Detroit i ludzie myślą, że okej, okay, dlaczego mamy płacić za Kilpatricka 30 tysięcy dolarów rocznie za to, żeby siedział w więzieniu, nic nie robił, w klimatyzowanej celi oglądał telewizję. Można by go wziąć na dwa lata, ubrać w jakieś ochronne ubranko i niech zamiata ulice Detroit, niech reperuje chodniki, niech zobaczy jak zwykli ludzie potrafią ciężko pracować. No oczywiście te opinie nie są do. Bardzo dużo ludzi tak uważa, ale też są osoby, które myślą, że e, niesprawiedliwie został wydany wyrok i kłami niczemu nie jest winien, i kłami powinien pojechać e, w, w, w pokoju do Teksasu, wrócić, e, spędzać cza czas ze swoją e, rodziną. E, tuż po e, następnego dnia po orzeczeniu, e, kłami e, niestety stracił pracę. Jego pracodawca powiedział: No, niestety, bardzo mi przykro, moje ręce są związane. Kłami, już u nas więcej nie pracujesz i tego samego dnia, dzień po wyroku dwóch prawników Kłamiego zrezygnowało z tego, by dalej go reprezentować się zrezygnowało z tego, że będą składać apelacje w jego imieniu. Także Kłami, no ma jakieś tam problemy, no wiadomo, będzie siedział w więzieniu, ale, ale opinii większości ludzi, tak jak powiedziałem wcześniej tak właśnie powinno być. Przyjaciele Kłamiego założyli stronę Friends of Kłami. Link do tej strony oczywiście znajdziecie na stronie polskiedetroit.com. Statystycznie Bezpieczniejsze miasto świata. Od podszewki i do tego po polsku. Podcast Polski Detroit. www.polskiedetroit.com Drugą rzeczą, o której chciałem powiedzieć, w sumie nawet ja nie będę o tym mówił, usłyszycie kawałek podcastu Assignment Detroit, na temat e, przestępczości na ulicach Detroit. No jak wiecie Detroit jest jednym z najniebezpieczniejszych miast i rzeczywiście e, bardzo przestępczość daje się tu wszystkim mieszkańcom e, we znaki. No ale w ostatnim tygodniu naprawdę działy się takie rzeczy, że nawet e, starzy mieszkańcy Detroit łapali się za głowę. E, dzieci ginęły na ulicach. Siedmioletnia dziewczynka zginęła z rąk policji. E, I to w tym momencie, gdy jeden z e, kanałów e, telewizji e, kablowej nagrywał jeden z odcinków swojego programu, także prawnik reprezentujący rodzinę zabitej dziewczynki ma dostęp do zapisu kamery właśnie dokumentującej te wydarzenia. Policjanci, oczywiście szef policji, pan Evans policji w Detroit przepraszał, mówił, że Niefortunny wypadek, no ale kiedy wrzuca się e, granat zapalający do, e, przez okno do pomieszczenia e, i ten granat okazuje się ląduje na e, sofie, na której śpi dziecko, a później policjant strzela do tego dziecka, no to naprawdę coś nie jest tak. E, a ja już się z Wami będę żegnał. Do następnej niedzieli. E, życzę Wam wszystkim miłego tygodnia. Trzymajcie się. Na razie. Hej!